To są informacje Polskiego Radia 24. W niedzielę wybory parlamentarne na Węgrzech. Od ich wyniku może zależeć przyszłość polityków PiS. Ptasia grypa i rzekomy pomór drobił na Mazowszu. Załoga Artemis 2 wraca na ziemię. Misja powinna zakończyć się za 4 godziny. Minęła 22. Ewa Worobiec. Zapraszam.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 Nie żyje Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski, były szkoleniowiec Legii Warszawa i Śląska Wrocław. O jego śmierci poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Jacek Magiera miał 49 lat. Jacek Magiera zasłabł podczas treningu i zmarł w szpitalu we Wrocławiu. Od lipca ubiegłego roku był asystentem selekcjonera Jana Urbana.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 75 km od brzegu San Diego będzie wodował statek kosmiczny Orion, który w nocy naszego czasu zakończy swoją misję Artemis II. Misja wyniosła ludzi na orbitę Księżyca po raz pierwszy od 72 roku. NASA informuje, że w momencie ponownego wejścia statku kosmicznego Orion w atmosferę może dojść do powstania gromu dźwiękowego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 Prognoza pogody w nocy przymrozki w całym kraju od minus 3 do minus 5 stopni przy gruncie. Lokalnie temperatura może spaść nawet do minus 8. W sobotę na wschodzie słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Początkowo miejscami silne zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura jutro w dzień od 7 stopni na południu i wschodzie do 13 na zachodzie kraju. Historia. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naszym gościem jest Kamil Kartasiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor książki Kampania Żławów Śmierci. Miechów, Chroberz, Grochowiska 1863. A dodajmy jeszcze, że rozmawiamy w wyjątkowym dniu rocznica aresztowania Romualda Traugutta. Dokładnie. 10 kwietnia w nocy... Rosjanie zapokali do pewnego warszawskiego mieszkania ostatniego dyktatora powstania styczniowego i byli niezwykle zaskoczeni, że ten skromny człowiek potrafił przez kilka miesięcy prowadzić bardzo skutecznie bój powstańczy Romuald Traugut został dyktatorem w październiku roku 1863 i przez kilka miesięcy starał się, aby powstanie, które w tamtym momencie już na jesień roku 63 powoli zamierało tnąć nowe życie. No i właśnie przez te kilka miesięcy, przez na przykład organizację wojskową, aby naczelnicy partii nie traktowali swoich oddziałów jako własnego folwarku, ale współdziałali razem, stworzył na przykład pomysł korpusów no i również powiedział bardzo takie stanowcze słowa, że rząd na Narodowy, to ja zerwał z taką, jakby można powiedzieć, politykerstwem, które niestety było obecne przez kilka pierwszych miesięcy postępu styczniowego, a w październiku chciano pójść nową linią. Niestety nie wszystko się udało, ale na pewno Rumal Traugut jako taka postać symboliczna, no myślę, że na pewno państwo jest doskonale znana, a kiedy został aresztowany, powiedział tylko takie dwa słowa, to już, bo był bardzo zaskoczony tym, że Rosjanie właśnie do niego już zapokali. No i można oczywiście zadać pytanie. Ja wiem, że historycy nie przepadają za tak traktowaną historią, ale jak wyglądałoby powstanie styczniowe, gdyby od początku przewodził mu Romuald Traugut albo ktoś na miarę Romualda Traugutta mający taką wizję i jednocześnie skupiający w swoich rękach rzeczywiście całą władzę? To Jest bardzo dobre pytanie i taka, oczywiście to jest tej historii alternatywnej. Możemy troszeczkę pobawić się tak myślowo, ale jak patrząc na to, co się wydarzyło od stycznia roku 1963, to na pewno postanie styczniowe bardzo cierpiało na to, że nie miało takiego głównego, naczelnego wodza. Oczywiście został wybrany dyktatorem na samym początku Ludwik Mirosławski, ale niestety jego kandydatura się nie sprawdziła. Mirosławski po dotarciu na ziemię polskie z Francji bardzo szybko został rozbity przez wojska rosyjskie w dwóch bitwach, a później po Mirosławskim Został dyktatorem Marian Langiewicz, który był wysławiony kampanią dziejącą się na Sandomirszczyźnie. Niestety Langiewicza również spotkał podobny los, ponieważ Rosjanie, kiedy dowiedzieli się, że zostaje ogłoszony dyktatorem Powstania w marcu roku 1963. Bardzo chcieli go zniszczyć. No i szanowni państwo, szybko się okazało, że taka jakby dyktatura władców, którzy są w polu, tak dowódców, którzy dowodzą i swoimi partiami powstańczymi, a jednocześnie mają sprawować cały rząd powstańczy nad całym powstaniem, no niestety nie ma racji bytu. Przez kolejne miesiące powstania styczniowego, oczywiście taką główną władzę w, w, w boju powstańczym sprawował rząd narodowy. Ale tego, co brakowało, to przede wszystkim takiej osoby, która mogła mieć takie całe szerokie spojrzenie na dziejące się walki powstańcze. Bo to, co wspominałem przed paroma minutami, bardzo często dochodziło do tego, że naczelnicy partii, czy to w różnych terenach, czy to mo może być na Sandomierszczyźnie, czy na Lubelszczyźnie, czy w okolicach yy, Mazowszczyzny, Niestety bardzo często ze sobą nie współpracowali, a traktowali własną partię jako taką właśnie swoją własną drużynę, która po prostu musi jak najlepiej walczyć z Rosjanami, ale brakowało tej koordynacji. I na pewno jeżeli powstanie styczniowe było bardzo dobrze przygotowane pod kątem tajnego państwa podziemnego, tej całej administracji cywilnej, takiego zbierania podatków, zaopatrzenia w broń, jak i również po prostu sprawowania rządu powstańczego, no to niestety pod względem militarnym i pod takim kątem jakby koordynacji, bardzo, bardzo kiepsko to wyglądało. I wspomniany przez nas Romuald Traugut w październiku, kiedy objął władzę, zdawał sobie doskonale z tego sprawę, że aby prowadzić skuteczną wojnę partyzancką z Rosjanami, potrzeba stworzyć coś w rodzaju regularnej armii, dlatego powstały korpusy. Udało się stworzyć no de facto tylko jeden z nich pod dowództwem Hauke Bosaka. Planowano dokładnie ich pięć, ale niestety do tego nie doszło ze względu po prostu na kwestii m.in. innymi dostaw broni, czy też no już takiego niestety słabnącego ruchu powstańczego. Więc jakby podsumowując to pana redaktora pytanie, na pewno powstanie, gdyby miało kogoś takiego solidnego jak Traugu, który potrafił bardzo rządzić twardo, bo to się wydawało, że to taki człowiek może niezbyt imponującej postury, ale mający na pewno taką sobie żyłkę dobrego menadżera oraz znający wszystkie realia powstańczej walki, no co też wykorzystał potem z powodzeniem jako dyktator powstania styczniowego, no i notabene do dziś jest to jeden z naszych bardzo ważnych postaci i bohaterów narodowych. No to w takim razie zostawmy Romualda Traugutta teraz już to, co najważniejsze, czyli żuławi śmierci. Dlaczego żuławi śmierci? <grym> Annożelaw Śmierci to proszę Państwa jest taka niezwykła jedno, jednostka Powstania Styczniowego, którą można troszkę nazwać komandosami pierwszego okresu walk powstańczych, a mianowicie powstali oni na początku, pod koniec stycznia roku 1963, w wojcowie, to jest niedaleko Krakowa, a dowodził nimi francuski oficer Franciszek Grozbre.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 i to jest też taki ciekawy moment, który pokazuje, jak po prostu w historii powstania styczniowego, które często uczymy podręcznikowo, że jest to branka, tysiące bitew i potyczek, pojawia się rumal Traugu, czy też postać Magrabiego wielopolskiego, to brakuje takiego ujęcia ludzkiego, jak i również pokazania, że nawet przy tej szczytnej, idealnej walce, którą serwują podręczniki, czy pokazuje jakaś polityka historyczna, no nie brakuje tego aspektu ludzkiego, gdzie obok szczytu Dość haseł, negatywnego.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 Tak, to się zgadza. To bardzo było niejednolite, bo przecież oczywiście powstanie, które wybycha w nocy z 22 na 23 stycznia to wiąże bardzo różne tereny. To jest około 20 takich zrywów powstańczych, tą noc styczniową, bardzo różnym skutkiem stoczone. I to, co wspominałem, nie było niestety od samego początku takiej ścisłej koordynacji, która by pokazywała, że na przykład atakujmy to, ten teren, który pozwoli nam bardziej wyzwolić od Rosji. No choć na przykład, warto tutaj oczywiście wspomnieć, że w pierwszych tygodniach powstań styczniowego dużo sukcesów odniósł Apolinary Kurowski, który wyzwolił teren tak zwanego Zagłębia Dąbrowskiego o strójkąta granicznego. I to jest taka ciekawostka, że przez trzy tygodnie tereny Zagłębia Dąbrowskiego były terenem, gdzie nie było wojsk rosyjskich, a sprawował władzę rząd powstańczy. No i to właśnie takich rzeczy brakowało. Tak brakowało tego, że gdyby może było więcej sukcesów, większej takiej koordynacji, większe płacie Królestwa Polskiego byłyby wolne od wojsk rosyjskich, gdzie można byłoby na spokojnie rozwinać te struktury powstańcze. Ale też to co warto jest powiedzieć, że mimo tych pierwszych trzech miesięcy, które były bardzo trudne, bo to też wspominam w swojej książce o żoławach śmierci, to tego ducha powstańczego nie zabito. I to jest takie bardzo interesujące, że mimo wielu takich porażek wciąż był entuzjazm do tej walki, wciąż napływały nowe osoby, które chciały walczyć, no i też oczywiście ewoluowała cała walka powstańcza. Po pierwsze miesiące powstania to mamy duże zgrupowania wojsk powstańczych, a później idzie to w kierunku mniejszych oddziałów, bardziej takich mobilnych szczelców, które mają być jak takie muchy albo komary, które mają kąsać tego, tego rosyjskiego niedźwiedzia wszędzie, gdzie jest to możliwe. No to do rosyjskiego niedźwiedzia, do powstańców, do żuławów śmierci wrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Kończymy część radiową. Na resztę zapraszamy do podcastów Polskiego Radia. Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Autopromocja.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 Minęła 22.30, Waworobiec, zapraszam. Wielki koncert demontażu systemu w Budapeszcie. Przyszło ponad 100 tysięcy w większości młodych ludzi. Jak mówili, chcą zmiany systemu stworzonego przez premiera Wiktora Orbana, który rządzi od 16 lat. Imprezę wymyślił pisarz i celebryta Robert Pujir. Tutaj każda piosenka, każde przemówienie przeciwko systemowi Orban'a wskazuje jeden kierunek ze wschodu na zachód, od nieliberalnego feudalizmu do burżuazyjnej demokracji w stylu zachodnim. Na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza, że ostra polityczna rywalizacja będzie trwać dosłownie do samego zamknięcia urn, a wybory w niedzielę o 22 w Polskim Radiu 24 rozpocznie się specjalne wydanie zatytułowane Węgierski Wieczór. Powrót na Ziemię nie jest łatwy. Za kilka godzin astronauci z misji Artemis II wejdą w atmosferę Ziemi i wylądują w wodach Pacyfiku w pobliżu wybrzeża Kalifornii. Tam na nich będzie czekać statek ratunkowy. Może jednak się okazać, że nie wylądują tam, gdzie zakładano, mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. 15 minut niepewności, 15 minut emocji i tutaj na Ziemi i tam właśnie w kapsule Orion. To są bardzo trudne chwile, bo tak naprawdę przez 15 minut będą wchodzili w górne warstwa atmosfery, no i przede wszystkim muszą wyhamować tę kosmiczną prędkość. Misja Artemis 2 okrążyła Księżyc. Jej celem było przygotowanie powrotu po ponad 50 latach człowieka na Srebrny Glob. W weekend ceny benzyn będą nieco niższe, a wyższe oleju napędowego. Litr 95 nie może przekroczyć 6 zł i 14 groszy. Litr benzyny bezołowiowej 98 oktanowej ma kosztować 6 zł i 73 grosze, a za olej napędowy możemy maksymalnie zapłacić 7 zł i 68 groszy. Kierowcy czekają na bardziej znaczące obniżki, ale jak zaznacza ekspert rynku paliw, Dawid Czopek, w Polsce są najniższe ceny w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 Przeciwko wysokim cenom paliw protestowali kierowcy w Norwegii. Kilkaset pojazdów próbowało wjechać do centrum Oslo. Policja zablokowała główną kolumnę. Nawet kilka godzin może jeszcze potrwać gaszenie pożaru w zakładzie utylizującym opony w Rożentalu na Pomorzu. Płonie pryzma granulatu. W powietrzu nosi się trujący dym. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Przede wszystkim zalecają ograniczenie przebywania na zewnątrz, zamknięcie okien i drzwi.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 i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki w każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam, Tomasz Sajewicz. Jak mieszka się w statku kosmicznym i dlaczego niewygodnie? Jakie warunki stworzyła swoim lokatorom, astronautom NASA 50 lat po poprzedniej wyprawie do Księżyca?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 Na te i inne pytania odpowiemy w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie. Posłuchamy też reportażu Janusza Deblesema i Barbary Grębeckiej Pamięć Radia o człowieku, który nazywany był księciem spikerów. Zapraszam, Dorota Boniecka-Górny.